POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 18. Najnowszy POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze, to kolejne spotkanie z Nataszą Żółkowską Kurczuk, reżyserką, scenarzystką, dziennikarką i wykładowczynią. Powód? Jej najnowszy film dokumentalny pod tytułem Lustra Leszka Mądzika. Jeśli chcecie zobaczyć, jak powstają dzieła tego wybitnego twórcy, to film dla Was. Może zacznę od tego, ile trwały prace nad tym filmem. Nie wiem, bo jakiś rok pewnie, odkąd, albo więcej. No, około roku trwały te prace, odkąd się po raz pierwszy pojawiła myśl, żeby w ogóle taki film powstał. Bo ja niespecjalnie chciałam robić ten film, bo już parę rzeczy zrobiłam i jakieś reportaże i takie, taką większą rzecz jak byliśmy wspólnie na Białorusi z panem Leszkiem i z jego teatrem zresztą incognito jako aktorzy teatru scena plastyczna kul cool, bo tam nie można wejść jako media trzeba by było dużo załatwiać więc byliśmy oficjalnie aktorami którzy tam dokumentują działania teatru czyli zawsze się znajdzie sposób tak no i z tego powstał taki reportaż może bardziej dokument i o, I o pracy jego z aktorami, ze studentami takiej szkoły. To jest jedyna szkoła na całej Białorusi, która kształci wszystkich artystów. Mają wszystkich w jednym budynku i wszystkich mogą kontrolować. I tam są i aktorzy, reżyserzy, ludzie od telewizji, filmu, balet, jakaś, jakieś muzyczne też historia. Tam jest wszystko w jednym miejscu. No, i tam to był duży szok dla nich, że można. Bo on przywiózł tam belę papieru pakowego, z którym pracuję. Potem był problem na granicy, bo scenografia mniej ważyła I, trzeba, i był duży problem. Wiem, że myśmy lecili samolotem, ale scenografia jechała samochodem, i był problem, gdzie ileś tam. To chyba były na setki już liczone kilogramy, ale na pewno kilkadziesiąt kilogramów gdzieś po prostu nie wiadomo, co się z tym stało, tak. No ale to zostało jakoś tam wytłumaczone. No, ale to był, były też dla nich szokiem, było to, że w ogóle wychodząc od formy, można coś opowiedzieć. I to było chyba najciekawsze w tym spotkaniu naszym. No i w ogóle sam Mińsk. Myśmy tam jechali z taką książką, którą mi pan Leszek, jakby przed wyjazdem, pożyczył. Takiego architekta, performera Artura Klinała. On tutaj zresztą był w Lublinie parę razy na takich spotkaniach dotyczących w ogóle wschodu i napisał bardzo ciekawą książkę na temat architektury, która pokazuje całą fasadowość tego systemu: nie? że tam są piękne takie no, socjalistyczne pałace, które powstały dzięki temu, że zburzono całe miasto praktycznie, sześciopasmowa autostrada przez środek miasta, która też pochłonęła całe kwartały, całe ulice i całe dzielnice tego miasta. No i powstały takie właśnie socjalistyczne fasady, za którymi tam po prostu mieszkają ludzie. I takim przejawem europejskości był McDonald's. I to też było ciekawe, że ci młodzi aktorzy pana Leszka to był jedyny kontakt ich ze światem, dlatego że to jest pokolenie, które już nie zna rosyjskiego, nawet tych liter nie potrafi czytać, więc oni kompletnie nie wiedzieli, gdzie są. Dopiero McDonald był takim przejawem cywilizowanego świata. Na szczęście ci Białorusini mówią po angielsku, więc mogli się w jakiś tam sposób porozumieć. Ale to rzeczywiście było takie doświadczenie jakieś społeczne, że on dokonał takiego przełomu w myśleniu, bo tam to, czego ich uczą, jest bardzo archaiczne. To jest tak gdzieś lata 60., taki teatr absurdyczny, z jakimiś elementami. No im się wydawało wtedy, bo to było też jakiś czas temu, nowoczesnymi. Więc to było ciekawe i ciekawe było też to, że wystawy, oprócz tam spektakli i warsztatów była wystawa plakatów Leszka jego plakatów do różnych tam wydarzeń teatralnych. I tej wystawy plakatów pilnowało dwóch strażników wyposażonych w, kała, w karabiny kałaszników, więc to bardziej było pilnowane niż na przykład Louvre czy jakikolwiek inny muzeum, a to była nieduża galeria, zresztą u zbiegu ulic Giedrojcia i Dzierżyńskiego, było śmiesznie. Jest takie, jest takie skrzyżowanie, bo Giedroć się urodził w Mińsku, więc też stąd. I to było takie rzeczywiście interesujące, że to pokazywało też innego Mądzika. No i zdjęcia robione tak trochę z ukrycia. W dużej mierze, bo, bo jak tam byliśmy, to już kręciliśmy co się dało. Łącznie z pomnikiem, pomnikiem Lenina, metrem, którym też są różne przejawy sztuki sozrealistycznej. No i tu ciekawe to było dosyć doświadczenie. Więc mi się wydawało, że już właściwie dużo wiem, i jak się pojawił pomysł, żeby, żeby ten film powstał, to tak nie bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać. No ale. Też była perspektywa tej Francji, czyli tego spektaklu, który no, tam wtedy był dopiero w planach, że to ma być taki właśnie spektakl dwuczęściowy, że jakby mrok no, to jest mądzik, a światło, bo to się tak nazywa przejście z mroku do światła, to inni autorzy francuscy między innymi. Fabrice, Nico Fabrice, jaką się nazywa, nie pamiętam, przypomniałam. No w każdym razie autorzy, autorzy powiedzmy, francuscy, czy, czy ze świata. I tam to miało być bardziej oparte na dźwięku. Więc, no i do tego jeszcze X czy XI wiek, pocysterski klasztor, więc to mi się wydawało takie interesujące, ze względu też na, na, na tą przestrzeń. No był też pomysł, żeby ewentualnie jeszcze do Awinionu jechać, gdzie też był ten spektakl realizowany, no ale z różnych tam przyczyn jakby, Zdecydowaliśmy się na to pontyniczy, na tę taką malutką miejscowość z tym bardzo starym klasztorem, gdzieś tam w polu sobie stojącym. No i to tak dawało taką inną perspektywę. Potem do tego, jakby doszła telewizja, i trzeba było też ten projekt jakoś rozbudować, no żeby telewizja mogła z czymś wejść, a telewizja środków finansowych nie ma, no więc jedyne co co było do użycia, to poza jakimiś tam środkami technicznymi, to jeszcze archiwalia. No i tak doszłam do wniosku, że może rzeczywiście warto zrobić taki film, dlatego że no jakby następne pokolenia już niekoniecznie mogą wiedzieć, co to jest za teatr, tym bardziej, że w wielu tych spektakli już się po prostu nie gra, bo one też mają swoje ograniczenie w czasie, no powiedzmy kilka jest w tej chwili granych. A jak już jedna ze studentek powiedziała mi na zaliczeniu, że jest teat imienia Leszka Mądzika, no to to jest taki już impuls, że może rzeczywiście warto coś takiego szerszego zrobić z udziałem też na jakichś ludzi, którzy mogą. Ja wprawdzie nie chciałam też setkami robić tego filmu. No, ale to jakoś tak wyszło też w trakcie produkcji, już z innych jeszcze przyczyn. Potem pan Leszek zaczął nam dorzucać kolejne postacie, które powinny się w tym filmie pojawić. No i tak trochę taka forma telewizyjno-filmowa wyszła z tego. Powtórzyliśmy też ten sposób realizacji wypowiedzi na greenboxie, i tam z dorabianym tłem animowanym, które jakby miało być w jakimś charakterze. Czy w jakichś takich tropach związanych z spektaklami mądzika? No to też mieliśmy z tym duże problemy, więc w końcu sami robiliśmy te zdjęcia specjalne, no, ja, swoimi własnymi rękami, z, z operatorem. i Była to dosyć trudna praca na zasadzie prób i błędów. Później firma to, jakiś tam, która się zajmowała postprodukcją, już to obrabiała. A to też było jakieś nasze kolejne doświadczenie, że możemy robić zdjęcia specjalne. No i oczywiście jak to zwykle przy takim filmie no to jest mnóstwo problemów, więc, ale to jest to tak chyba zawsze podobno tak jest. Ja nie znam nikogo, kto robi film bez, bez problemów. A najgorsze, że my sobie te problemy właśnie na siebie sami ściągnęliśmy, no bo rzeczywiście robienie tych, tych, tych, tych zdjęć specjalnych to jest duże wyzwanie, takie technologiczne też, no niestety. Ta technologia nie jest jeszcze doskonała, albo potrzeba na to dużo więcej czasu, już nie mówię o pieniądzach i nakładu pracy, więc to, to nie zawsze współgra, bo, bo niestety komercja wyprzedza te wszystkie takie projekty bardziej artystyczne i to też jest kłopot. Czyli prace nad tym filmem jednak spowodowało, że dowiedziała się Pani czegoś nowego Bohaterza, a przy okazji nauczyła czegoś nowego, jak te właśnie zdjęcia specjalne. Czyli warto było się pobawić. Zdjęcia specjalne już wcześniej w taki czy inny sposób robiłam, ale myślałam, że technologia jest teraz tak rozbudowana, że to, że nie trzeba sypać kaszy, dmuchać bańkami mydlanymi i używać ręcznika papierowego, żeby zrobić takie ujęcie, jakie sobie wymyśliliśmy, że to wszystko można zrobić przy użyciu jakiejś technologii cyfrowej. Okazuje się, że tak nie jest i że o wiele lepiej to wygląda, jak to jest po prostu filmowo nakręcone oczywiście przy odpowiednim klatkarzu i tam kamera też ma swoje funkcje, które, które później łatwiej jest wykorzystać, jakby to, ten obrobiony już materiał w, w, te, w tej, tej postprodukcji. Ale jakoś tak myślałam, że to wszystko jest bardziej zaawansowane, nie wiem, może jest, ale że jednak wiele tych najprostszych takich rzeczy się przydaje, co jest ciekawe, że też z takich samych efektów korzysta Mącik przy swoich spektaklach, bo Myślę, że jego głównym sponsorem powinien być jakiś market budowlany, który mu udostępnia po prostu materiał, z którego na przykład robi makiety scenografii. Bo to jest też ciekawe, że w tym filmie po raz pierwszy chyba widzimy makiety. One były, on zwykle tych makiet nie robi albo robi tylko na własne potrzeby. Natomiast, bo też mamy w tym filmie taką archiwalną wystawę, którą kiedyś zrobił w Kazimierzu przy okazji Festiwalu Filmowego, gdzie były właśnie elementy scenografii i, i kilka makiet. Ale tutaj były makiety, które były na zasadzie prób i błędów, które, które robił do opery, którą, którą reżyserował i robi też scenografię w Poznaniu. Więc to jest rzeczywiście taki też ten materiał interesujący, że jakby pokazuje go proces pracy. I, i te elementy pojawiają się w wielu spektaklach, czyli on jakby próbuje jakieś sposoby, które są funkcjonalne w różnych przedstawieniach. I to jest ciekawe. I tam rzeczywiście market budowlany, sklep spożywczy jest i jeszcze pewnie jakieś inne tego typu placówki są bardzo pomocne, żeby coś takiego wykonać. Więc myśmy robili właściwie podobną metodą. Okazuje się, że teatr i, i film tutaj są cały czas właściwie tym samym się posługują. I że to tylko ta technika trochę pomaga, no ale w sumie moglibyśmy zrobić te zdjęcia też taką metodą jak najbardziej filmową i to przypuszczam, że gdyby to troszeczkę inaczej filmować, to by był efekt bardzo podobny, więc to też nie jest, ta technologia nie jest aż tak doskonała. Natomiast co było ciekawe dla mnie jeszcze, że... Y ja chyba po raz pierwszy powiedziałam, że pan Naszek Mądzik ma specyficzne poczucie humoru, ale wiedziałam, że też jest osobą, która umie dużo rzeczy po prostu organizacyjnie opanować, bo to jest bardzo ważne w tym, w, w tym, w tym teatrze, szczególnie w scenie plastycznej i kórną, bo jak pracuje gdzieś w jakimś teatrze profesjonalnym, w sensie repertuarowym, zawodowym, no to ma tam oczywiście sztab ludzi, którzy przy tym pracują i, i on tam naprawdę jak reżyser tylko się zachowuje, a tutaj musi po prostu dużo rzeczy jakby wydusić z ludzi, i z tej materii, ale też, że to jest taka osoba bardzo dynamiczna, bo te jego spektakle są raczej znaczy, takie spokojne, takie kontemplacyjne, a to, co się dzieje przed spektaklami i jakby w kulisach tych spektakli to jest po prostu dynamika i nawet to, jak mówi, jak biega i to jest... Wydaje mi się, że też on jak tak działa, to wtedy myśli. Że on raczej nie siedzi, no siedzi tylko tam w tej swojej samotni, w roguźnie, gdzie ma tam mały domek, którym pracuje, obserwuje przyrodę, no i zawsze mi się wydawało, że ten piesek, którego już wcześniej poznałam, że to jest piesek córki, ale się okazuje, że to jest jednak piesek pana Leszka, bo on tam gdzieś mi się już kiedyś parę razy ujawnił że jednak córka ma własnego psa, a, a Gucio to jest, y, to jest po prostu pana Leszka. Dobrze, skończyliśmy mm -hmm. na tych ruchomych tłach. I to było mm -hmm. jeden z tych elementów, mm -hmm. który od razu mnie przyciągnął, byłby czymś innym. Ja może nie oglądam wszystkich dokumentów, ale oglądam sporo też dzięki Olce. I właśnie takie ruchome. Najbardziej mi się podobały to takie bardzo spokojne, bo przy tych szybszych już się skupiałem na tym, co się, co się dzieje, na mm -hmm. tym, prawda, jak coś przelatuje szczególnie. te takie z jakimś pyłem, te bańki my dla mnie się mm -hmm. bardzo też spodobały i rzeczywiście jednak efekt praktyczny dla mnie też zawsze jest lepszy niż komputerowy jednak i fajnie, że to wyszło i to dodało taki właśnie tej A, Ja też się czułem, jakby motywem jest w tym filmie, co się pojawia, że Pan Mądzik też trochę z... zagląda do innego świata i te wypowiedzi tych osób też wyglądały tak troszkę z, z innego świata, bardzo mi się ten element spodobał. A drugą taką rzeczą, mhm. te częste spowolnienia. Zaczyna się to tak od momentu, jak on w tym roguźnie rozdmuchuje jakiegoś mhm. pnia pył też. Ptaki spowolnione, bardzo mi się to spodobało. Dodaje też takiego, no nie wiem, jak to nawet określić do końca, takiej aury snu, czegoś takiego, mhm. że ten świat jest jednak i poza twórczością jego, też jest magiczny, też jak właśnie spowolnić, to widzimy tą, tą magię, ten ruch, to, to, to co się dzieje. I tu pytanie, skąd ten pomysł na spowolnienie, Czy to operator, czy to pani, czy to w montażu? Nie, to, to akurat operator. No ale są takie sytuacje, gdzie to spowolnienie jest bardzo potrzebne. Na przykład ten, to drzewo, bo to było drzewo, które się zwaliło na, na ten dom, przy jakiejś tam piorun trzasnął w to drzewo po prostu, I, a to była faktura, której mądzik często używa i on właśnie przygląda się bardzo pniom i właściwie te jakieś takie efekty, które uzyskuje przy pomocy pianki takiej, jak ona się nazywa, nie ma, budowlanej Żywy. jakiejś tam, no to właściwie odtwarza tą korę. Albo na przykład przy, przy użyciu jakiegoś specjalnego tynku, czy narzucania farby na jakąś powierzchnię, no to właśnie to, to, to, to jest związane z tą korą, a tą korą obserwuje przy różnych efektach świetnych. czyli jak słońce pada, zależy z której sam, to to ona ma zupełnie inne, inne znaczenie. I to drzewo było dla niego bardzo ważne, no ale niestety po prostu się zwaliło. Dobrze, że tam się nie wydarzyło nic bardziej dramatycznego. No i ten poza tym, że to drzewo też pamięta wiele, tak? bo to było dosyć stare drzewo i on właściwie jakoś ta, ta scena to spontanicznie wyszła, że ten pył tam, nie wiem, nie wiem nawet już to, kto to wymyślił, czy pan Leszek, czy, czy operator, czy, czy my wspólnie jakoś, ale że właśnie to fajnie będzie tak. Dmuchnąć. Czasami się robi takie ujęcia i później one dopiero nabierają znaczenia w trakcie montażu, bo ja też nie do końca wiedziałam, gdzie ono w ogóle się zmieści, czy w ogóle ptaki. No To był też ogromny problem z animowaniem tych ptaków, dlatego że no to jest tak, że trzeba było dookoła, ja biegałam dookoła tego dosyć dużego klasztoru i te ptaki tam w zasadzie klaskania, machania. Ale one się szybko uczą, więc w pewnym momencie zaczęły ignorować mnie. Więc trzeba było jakoś inaczej do, do nich podejść, żeby chciały przelatywać z jednej strony dachu na drugą, bo, no bo tego trzeba było sporo nakręcić, bo nie zawsze kamera, że jak się, jak się filmuje na takim slow, no to to dosyć krótko trwa i później to się musi jeszcze zbuforować, a te ptaki no to sobie latają jak chcą, więc to było dosyć trudne. Myśmy tam za dwie godziny te ptaki przy tych ptakach pracowali. Też nie do końca wiedzieliśmy do czego, no ale one były tam rzeczywiście obecne. To chyba jedne, poza tymi gośćmi festiwalu, bo to, bo to jest też tak, że w Burgundii okazuje się, że ona jest nie, nie bardzo tknięta przez wojnę czy w ogóle przez wojny, więc ona, ta kraina wygląda tak jakby tam czas stanął właśnie w tym XI wieku. I właściwie w każdej wiosce czy miasteczku jest podobne opactwo, może trochę młodsze. I, I chyba tam jedynymi mieszkańcami tego miejsca to są właśnie ptaki i różne inne zwierzęta, bo jest tam kilku mnichów. Kościoły są puste, co było pewnie na, w filmie widoczne, że tam nie ma już ławek, nie ma właściwie tych przejawów takiego życia religijnego. Więc to też chodziło o to, żeby ten festiwal, to miejsce jakby przywrócił i, i jego funkcję, po, po to tam był zorganizowany. I dlatego te ptaki nam się wydały takie tam oczywiste. No a do tego no gołąb to jest jakby te symbole później same się... To nie jest tak, że my osiadamy, o to teraz będziemy tu gołębie, prawda, nie wiem, z gołębnika je tutaj przyciągniemy i, i, i taki symbol zrobimy. No to po prostu tak, tak jest, tak, że to się to się wydarza i to miejsce jakby samo generuje jakąś symbolikę. No z drzewem też tu można mieć, zresztą tam jest drzewo w kilku, przynajmniej wydaniach, bo też spontanicznie została zaaranżowana scena z drzewem. Z tymi pieśniami pod drzewem, to właściwie ani to nie było w spektaklu, ani nigdzie. To była taka, taka rodzaj improwizacji aktorskiej. No i też było to trudno nakręcić, ponieważ operator, operator z dźwiękowcem weszli na drzewo. No i jak ludzie stanęli, ci aktorzy pod tym drzewem, to się okazało, że po prostu nic nie widzą, ponieważ sypie się na nich jakieś kora, nie wiem, co się dało z tego drzewa, więc to było też z kolei dla nich bardzo trudne do, do wykonania. Poza tym, że tam był też problem z dźwiękiem, no ale to już jest inna historia. Także to tak po prostu czasami spontanicznie coś, coś takiego wychodzi. I zresztą pan Leszek tak pracuje, że on tak jak powiedziałam, że w tym biegu coś tam się zaczyna układać w jakąś taką teatralną całość, to on po prostu w ten sposób pracuje. I im chyba to odpowiadało. To też był po raz pierwszy chyba dla wielu z nich to była międzynarodowa obsada z całego świata, właściwie ludzie, że i łącznie z Hindusami, którzy w jakimś dziwnym narzeczu mówili, mieliśmy problem z tłumaczeniem ich wypowiedzi. No ale jakoś ten język teatru daje się wykorzystać do takiego porozumienia też przy pracy. To, to, też, to też było ciekawe. Także, no, a mówię, a z tego wszystkiego jakieś tam właśnie te rzeczy takie, które gdzieś tam się unoszą, wychodzą. To też jest właśnie ciekawe w tym teatrze, że to jest robione z papieru i nie wiem, tam z jakiejś folii a potem wszyscy mówią o metafizyce. Ja się też bardzo zdziwiłam, jak zmontowałam ten film, że mówię, słuchajcie, właściwie przecież tam powinien być jakiś Bóg, ale potem, jak obejrzałam po raz drugi, to doszłam do wniosku, że tam jest bardzo dużo o Bogu, mimo, że właściwie nie pada w zasadzie słowo Bóg nigdzie, ale że jednak to jest o tym. I to jest chyba najlepsze, właśnie mhm. takie do odkrycia, a nie takie bezpośrednie, że mi też wyjątkowo podobała się całość wizualnej oprawy, bo jednak spora ilość filmów dokumentalnych opowiadających o, o kimś, o czyjejś twórczości stają na takie nie tyle ograne, ale takie bezpieczne, bezpieczne ujęcia bez takiego zacięcia artystycznego, a tutaj niemalże w każdej sekwencji, w, w każdej scenie jest coś takiego, coś takiego innego, taki właśnie punkt widzenia, nie taki typowy, ale taki, że czy też pani operator troszeczkę się, żeby to pokazać trochę inaczej, bo chodzący chociażby, to co mi się nazywa jak chodzący ludzie i tam mhm. jest taka piękna scena kiedy oni idą w rzędzie i są też cienie tych osób i są pokazane bardziej stopy i te cienie i to idealnie z tym współgra, no bo można było w pełnym planie pokazać ludzi też z tymi cieniami, a to jest troszkę takie zawężenie mhm. tego kadru i bardzo, bardzo mocno oddziałuje, co jeszcze dopełnia też muzyka, która jest też ym, dla mnie bardzo znacząca i bardzo przyjemna i wpływająca. Na początku znów jest, znów jest tak jak i w filmie tak niepokojąco, ale potem jakby to się w miarę już uspokaja i, i świetnie dopełnia obraz samej ścieżki dźwiękowej. Oddzielnie też jestem ciekaw, yy, bez, bez obrazu posłuchać sobie. To mi się, to mi się też bardzo yy, podobało. I tu takie pytanie, czy jest jakaś ulubiona scena, sekwencja albo ujęcie, yy, które pani zapadło? Pamięć, które z którego jest najbardziej zadowolona. Znaczy, czy ujęcie to, to tak mi trudno. Ja lubię bardzo scenę. Może nawet bardziej, dlatego że to widziałam naprawdę. Chociaż no, film chyba przeniósł to, ale nie przeniósł, nie wiem, ruchu powietrza. Bo bardzo lubię właśnie sceny próby, ale próby, czyli w dzień tych śpiewów, jak oni tam biegają po tym kościele, to było coś niezwykłego, jako takie przeżycie w ogóle. Yy, sama ta przestrzeń, yy, właśnie z tym, z tym, z takim specyficznym dźwiękiem, którego nawet tam nie, nie ma, no bo to były też fragmenty ciszy, prawda? To było coś niezwykłego i, to, i też światło, które takie przedpołudniowe, bo to, bo to była próba przed południem. Które może czasami jest bardzo drażniące, jest bardzo ostre gdzieś tam, pojawia się na podłodze, ale ono po prostu takie było, nawet bardziej chyba niż w filmie, no bo tam troszeczkę jest to oczywiście to podkoloryzowane, poprawione w postprodukcji, także to, to niezwykłe było. Ktoś to zbudował ten kościół, to doskonale wiedział, jak to się będzie układało. Nie wiem, jak jest w innych porach roku, ale na pewno tam jest zawsze to interesujące. Zupełnie inny nastrój ta scena miała, kiedy było ciemno, bo tam właściwie tylko świeciły świece, bo tam nie ma w ogóle chyba prądu, tylko był dociągnięty specjalnie na, na potrzeby chyba spektaklu, jednego czy drugiego, tam kilka spektakli się odbywało. Także ta scena jest jakby zupełnie inny charakter. Nie wiem, która mi się bardziej podoba. Czy znaczy Bardziej mi się podoba, jakby tak jako przeżycie podobała ta próba, bo tą scenę już spektaklu kręciliśmy właściwie na walizkach, kiedy musieliśmy już szybko się pakować i jechać dalej. Ale też ten kościół, jest tam taki spektakl, którego niestety nie znalazłam tytułu. Jest, bo To jest spektakl, niewiele osób o tym wie. Siedzą tam ludzie w kościele, na jakichś kanapach, jakieś lampy stoją. To jest na zasadzie ofu jednej z bohaterek pokazane. Ale to było w ogóle niezwykłe, bo spektakl polega na tym, że po prostu był bankiet z, z, zrobiony w kościele. Z owocami, jakimś tam, chyba nawet wino było. I jak myśmy tam weszli, to, to po prostu jakaś taka surrealna zupełnie scena, co trudno może pokazać w filmie, dlatego że tego kontekstu nie, nie, do, końca, nie do końca go widać. I to było niezwykłe, i w zasadzie takie, takie, taka rzeczywistość, na, na, gdzieś na granicy z sakrum i profanum. Tak? No Bo tutaj, no, no świątynia, w świątyniach też się jadało kiedyś, czy przed świątyniami, czy w ich tam jakimś przedsionku. Więc to było zupełnie takie bardzo frapujące, o tak powiem. No i scena samej, samego, samej pracy mądzika w Poznaniu. To w ogóle. Ta monumentalna scenografia, gdzie on zwykle pracuje w takiej malutkiej salce, gdzieś tam, nie wiem, dwa kroki do przodu, pięć do tyłu albo coś, coś takiego. I tu nagle to wszystko urasta do po prostu wymiaru takiego dużego teatru, zresztą pudełkowego. To też zupełnie niezwykłe i wiem, wiem że niektóre osoby mówiły, że kompletnie się nie spodziewały, że w ogóle w tym, w tym filmie coś takiego może być, że w ogóle jak, to w ogóle nie, nie, nie że się nie godzą, no ale dlaczego się nie godzą, no to jest też ta scenografia, jak się okazuje, tam może być funkcjonalna, więc, więc to też było, to było też dla mnie interesujące, no i chyba, chyba te tak najbardziej mi utkwiły w pamięci, no i też widok z katedry, to jest widok z katedry w Oxer, czyli kawałeczek za Pontini, ale to zresztą tam bardzo mile zachowali się gospodarze tego miejsca. To jest jeszcze starsza katedra, gdzie nam pokazano, oni się bardzo zainteresowali, że my się w ogóle interesujemy, więc musieliśmy czekać na proboszcza, który nas sam na tą wieżę zaprowadził, ledwo tam doszedł i prawie ducha wylzioną. Bo to dosyć wysoko było, a potem nam pokazali taki. Czy to jeszcze jak czekaliśmy na tego proboszcza, taki kościół, który jakby jest na, na, na, na tym kościele, jest postawiona ta ogromna katedra. I to jest taki kościół chyba jeszcze starszy, gdzieś z 8 IX wieku, z, z freskami. I to było miejsce, którego w ogóle nikomu nie pokazują. Myśmy nawet to nakręcili, tylko nam to już do filmu nie pasowało zupełnie. A no, to też ciekawe, że tam. Taką ogromną katedrą opiekuje się stowarzyszenie, że to nawet, no proboszcz jest i to właściwie te, nam się odbywa pewnie jakaś msza. Bo to jest jeszcze akurat kościół z wyposażeniem, czyli na przykład są ławki, ale że to jakby oddolna taka inicjatywa jest. To też są takie rzeczy, których się w filmie nie opowie, no bo one są jakby poza tym, ale to jest bardzo ciekawe, że ta pierwsza córa Kościoła nagle po prostu została bez wiernych I że, i że działania artystyczne dopiero ją mogą przywrócić do jakiegoś sakralnego wymiaru i też to nazwisko Andrzeja Tarkowskiego, czyli wychowanego w Związku Radzieckim artysty, który nagle tam gdzieś we Francji, nie w Polsce, nie w Rosji, tylko właśnie we Francji funkcjonuje jako taki guru metafizyki, jego syn, który tam animuje stowarzyszenie jego imienia, i ludzie gdzieś zupełnie jeszcze w innym miejscu, którzy organizują festiwal międzynarodowy, który ma to, to miejsce jakby sakralnie czy metafizycznie ożywić. To, to jest w ogóle dziwne dosyć. No i w tym wszystkim różni artyści z, z całego świata. To może to, czy no, na kolejny film? Co? Francja? Zmiana, taki, zmiana jakby funkcji kościoła, z takiej sakralnej na funkcję artystyczną, no. czy coś takiego? No, domu może. Znaczy, no, kościół zawsze był też rodzajem domu kultury, tak, jeżeli już tak w cudzysłowie możemy to powiedzieć, no bo jednak tam też odbywają się jakiś artystycznym wymiarem rzeczy, no, choćby dlatego, że tam, że chóry gregoriańskie, tak, że tam są, właśnie te kościoły nie mają, a na ten, ten właśnie w Pontlin nie ma organów, czy to jest zachowany tak, jak on był zbudowany, to jest ciekawe. Tam tylko chyba ten stele i, i fragment ołtarza, i ołtarz jest barokowy, natomiast reszta została tak, jak to zbudował ktoś i niektórzy nie wierzą, że to ponad tysiąc lat stoi, że to w ogóle, jak to jest możliwe? No, jest możliwe, jak się okazuje, jest możliwe. Nie, nie niesamowite. A jak mówiliśmy też o tej kwestii dźwiękowej, to no, ja jestem to jedną z hmm. osób, która ogląda też napisy końcowe, bo nie, jednak no, wszyscy zaczęli się zbierać, kiedy światło się zapaliło, ale zauważyłem, że jako lektor wystąpił pani małżonek i jak współpraca nie, podawać, no to to dobrze, było, czy... nie no, mąż występował w, przy wielu filmach. To akurat lektor był potrzebny bo tłumaczenia i no, z, zwykle jest dylemat, czy robić napisy, czy robić lektora. Jednak ten y, lektor chyba łatwiej się to ogląda, przynajmniej w polskiej wersji, bo pewnie będzie robiona jakaś wersja, nie wiem, anglojęzyczna, na przykład, czy, czy, czy francuskojęzyczna. Y, no ale też często pracujemy ze sobą, więc, więc tu nie było problemów. Y, i też realizator tej, tej postprodukcji dźwiękowej, czyli Robert... Tfu, realizator postprodukcji dźwiękowej, czyli Rafał Rozmus, który no, nagrywał tego lektora, więc to też raczej to się czyta takie tłumaczenia na, tak zwane na biało, czyli bez jakiejś specjalnej interpretacji. No i tyle nagrane to w jego studio. Gdzieś tam szybko to poszło, na szczęście. No. To zawsze coś się trafi pozytywnie. Jeszcze mnie interesuje jaka jest największa trudność właśnie w przekazaniu czyjegoś procesu twórczego, żeby to pokazać mm -hmm. nie tyle, że od A do Z, ale tą esencję, żeby mm -hmm. widz, widz złapał. Czy jakiś klucz pani zawsze szuka do tego, czy poprzez rozmowę z twórcą, czy własne, własne spojrzenie na to? No tutaj akurat problemem był brak czasu, no. że no, pan Leszek po prostu kompletnie nie miał na to wszystko czasu i w zasadzie to tak naprawdę mieliśmy może dwa dni na pracę z nim nawet nie całe, więc to był kłopot, przy czym w tych, tych dwóch dniach były dwa, była różna pogoda, jednego dnia było 40 stopni, było słońce, a drugiego było powiedzmy 12 i padał deszcz, więc trudne było połączenie tych dwóch przestrzeni takich w jakąś jedną całość, a są takie sceny, gdzie zdjęcia z dwóch dni są połączone, więc to jest dość duża trudność montażowa, Przede wszystkim, no bo to jest i inne światło, i zupełnie po prostu nastrój i wszystko, jakoś tam z tego się udało wybrnąć. Więc w zasadzie ten brak czasu, bo to jest zwykle tak z takimi twórcami, że oni by chcieli, może ten film, sami nie wiedzą, czy by chcieli, ale najlepiej to, żeby ten film zrobić bez tego, żeby on tam musiał w tym być i w ogóle, żeby ta kamera nie przyjeżdżała, nie przyjeżdżała i najpierw, ale jeżeli już to, żeby to zrobić dwie godziny, bo to i tak jest dużo czasu, tak? No i oczywiście no, no pan Leszek jest zajętą osobą, więc gdzieś tam między lotem do, nie wiem, Wrocławia, w, nie wiem, gdzie już leciał, Paryża czy gdzieś tam, że on tutaj już za dwie godziny ma samolot, bo, bo, bo, bo coś tam. No i tak, tak ten film kręciliśmy. Także to była chyba największa trudność I ja wiem, że gdyby było więcej czasu na to, i też żeby można było się umówić na te, na te konkretne dni, to by było dużo pewnie lepiej, no ale to tak, tak zawsze jest. Ja pamiętam, że jak robiliśmy film o yy, Gardzienicach, też miał powstawać, wtedy zdjęcia robił Wojtek Staroń i w końcu wyszło na to, że w zasadzie to tej ekipy tak nie bardzo wiadomo jak ją umawiać, no bo to jest kilka osób, które mają gdzieś tam przyjechać. I w końcu wyszło tak, że Wojtek Staroń przyjechał wtedy, kiedy coś się działo i kiedy on mógł przyjechać i po prostu kręcił wszystko. I Już tak to, tak to się złożyło, że oni właściwie i zespół, i pan Staniewski przestali zauważać w ogóle kamerę, więc z tego materiału było chyba, nie wiem, 30 godzin, po czym potem z tego miałam zrobić 24 minuty. I to było, i to było trudne, no ale jakoś tam wyszło, tak? Więc tutaj było, było bardzo dużo tego materiału, z tego rzeczywiście powstał, mógł powstać duży film, ale po prostu kontrakt był tylko na 24 minuty. To chyba... e, to jak jesteśmy przy twórczości pana Monika, to... Obejrzał film, zadowolony? Czy... Obejrzał, bo był na premierze. Czy był zadowolony? Chyba tak. A czy Był też tam wzruszony, bo to była cała impreza jemu poświęcona. No i było tam mnóstwo różnych sytuacji wzruszających. Więc taka, taka bezpośrednia odpowiedź może nie była zbyt wylewna, bo ja wiem, że tam to trwało bardzo długo. Wszystko wcześniej jeszcze był wykład czy spotkanie z Janem Apekaczmarkiem, i z Lechem Majewskim, więc też tam uczestniczył w tym spotkaniu dwie godziny wcześniej, potem dwie godziny tej całej imprezy, także myślę, że miał dużo, dużo dosyć tych wzruszeń. No i był taki, chyba czekał na to, co inni powiedzą. Po jakimś czasie no, dowiedziałam się, że film się bardzo podobał Lechowi Majewskiemu, co jest no, dla nas dosyć takim dużym komplementem. A nas też to był problem, ponieważ tam na, na sali było dwóch zdobywców Oscara, bo był i Czmarek, i pani Ewa Braun, i właśnie Lech Majewski, także to już wystarczy, żeby, żeby mieć po prostu, yy, no taką, jakieś drżenie, czy to w ogóle wypali wszystko. Yy, ale też takim komplementem innych osób było to, że wszyscy byli przekonani, że ten film to 40 minut. No tutaj prawie drugie tyle, bo 70. Więc, że wytrzymali, bo to projekcja nie była może najlepsza, bo to nie było kino, tylko aula, kulu, więc no, też takie warunki, jakie mieliśmy, ale wydaje mi się, że to też nie było jakimś dużym problemem. No, pan Leszek bardzo chce mieć ten film, ale on na razie nie jest w takiej formie, żeby go po prostu można było gdzieś tam przekazać, więc czekamy na, na jakieś płyty i tak dalej, żeby można było to rzeczywiście coś z tym dalej robić. Także myślę, że jest zadowolony. To jest, to jest trudne pytanie, bo, bo jemu też jest trudno na, na to odpowiedzieć. Tak? Raczej właśnie pyta o opinię innych ludzi. Ja tam też włożyłam takie rzeczy, które być może mu się mogły nie podobać, jak na przykład no, to, że tam mówi o swoich spektaklach czy o fotosach z tych spektakli, że się przewietrzą jak jesionki. Tak? Ale to jest właśnie pan Leszek, że to jest to, to jego poczucie humoru, taki dystans do tego, co, co tam robi. Także wydaje mi się, że, że to też jest. Zawsze jest tak, że oni się nie spodziewają tego, co z tego wyjdzie. I ja też nie wiem, nigdy, co z tego wyjdzie. I wydaje mi się, że to jest taki obraz inny niż w innych filmach. Czyli, że on nie jest takim człowiekiem gdzieś pływającym, tylko w jakichś metafizycznych obłokach, tylko że po prostu jest normalnie człowiekiem z krwi i kości, który tam stąpa po ziemi i wie, że jak się robi ten teatr, to się robi go z jakiejś tam materii mimo że potem ten jakiś duch się unosi. Dla mnie ciekawe jest to, bo ja spektakl, niewiele spektakli Mądzika widziałam z różnych przyczyn, chociażby z tego powodu, że on na początku swojej kariery wpuszczał jakieś 20, góra 50 osób na spektakl, bo często było też tak, że ten widz siedział w, nie na widowni, tylko w konkretnych miejscach, więc te spektakle dla mnie były bardzo długo mitem i sama postać Mądzika jeszcze od czasów studenckich, Natomiast najciekawszym chyba dla mnie spektaklem jego jest bruzda, którą widziałam, nie wiem, z pięć razy w różnych miejscach. I za każdym razem ona ma w sobie coś niezwykłego, chociaż to, to nie jest właśnie, ten spektakl odarty z tego wszystkiego, z tej jego całej maszynerii. Tam właściwie tylko jedynym takim mechanizmem działającym to jest to, to zboże, które się sypie i tam, ale to też dosyć prosto jest to wykonane. I to jest niezwykłe, że ten spektakl robi ogromne wrażenie, że zawsze po nim jest cisza. I tak ludzie chyba nie do końca wiedzą, natomiast czują, że, że, że uczestniczą w czymś, czymś niezwykłym. No tutaj akurat mieliśmy ten przykład właśnie tego spektaklu w tym, w tym Pontini, więc to też było ciekawe, bo sama atmosfera tego miejsca działała i nawet dźwięki, które tam padały, one były spotęgowane przez akustykę, tak jak tam w filmie padło, że siedem razy się echo odbija, więc tam rzeczywiście ten dźwięk jest dosyć niezwykły i, to, i, i, i ten spektakl, y, dlatego też jest tak dużo go w tym filmie, że dla mnie to jest jeden z ważniejszych jego spektakli, bo właśnie odarty z tego, z te, z tego takiego zakrycia gdzieś tam. Nie, robi też duże wrażenie nawet na ekranie kinowym, jest ta, ta, ta atmosfera właśnie czegoś innego, czegoś na tyle fascynującego, że od razu poczułem chęć zobaczenia tego właśnie na żywo, chociaż ujęcia osób, które były tam w tym kościele, no tak wyglądają trochę, jakby nie do końca łapali ktoś telefonem, oczywiście zdjęcie robi jak to zwykle i jakby nie do końca wiedzieli o co chodzi, ale, ale dla mnie jako widza zrobiło to duże wrażenie poprzez powiedzmy powtórzony przekaz, czyli nagranie tego na na taśmę, na nośnik jakiś. I jeszcze, już tak bliżając się końca końcowi, czy Pani jest zadowolona z tego filmu? Bo przy poprzednim było mało tego zadowolenia, ale czy przy, przy tym już więcej? Nie, no myślę, że jednak to jakoś wyszło. Chyba cudem, jak zawsze. Mogło być parę ujęć troszeczkę tam dłuższych na przykład, ale to naprawdę dosyć była trudna praca. Myślę, że tak, że, że, że ogólne takie wrażenie jest dobre i też zadowolona jestem z tej muzyki. Po raz pierwszy pracowałam z Rafałem Rozmusem, on po raz pierwszy robił muzykę do filmu lubelskiego, bo robił dużo tych muzyk, ale ja, zawsze mi się wydawało, że on bardzo dużo robił filmów lub nie się okazało, że okazało się, że żadnego. I że on zaproponował muzykę dynamiczną, co mnie na początku tak mówię: Boże, co on zrobić? No, a potem sobie pomyślałam, właściwie, dlaczego nie? Mówiła to zaproponuj coś. No i zaproponował coś tak filmowego, bo to jest rzeczywiście muzyka filmowa, co właściwie pociągnęło ten film, że to nie jest właśnie w konwencji tego teatru, tylko jest w konwencji filmu po prostu i to, i to chyba też jest cenne. że znaczy Ja też często lubię zaufać ludziom, z którymi pracuję i myślę, że to zaufanie wobec Rafała, czy wobec operatora i innych ludzi również, ale tutaj, ponieważ to była nasza pierwsza praca, więc to było takie trochę rzucenie się skoro ta główkę do wody, no to się okazało, że to, jest, że to było bardzo dobre, dobrym pomysłem i, i też świetnie się z nim pracowało w ogóle ten, myślę, że ten dźwięk jest tutaj e, dużym atutem tego filmu. Czyli potencjalnie jeszcze może będziecie współpracować? Jak nam się złoży i jak zrobimy jakiś w ogóle film jeszcze następny, bo produkcja dokumentów to jest dla szaleńców. No właśnie, a jakiś kolejny projekt już? Mm -hmm. No jest kolejny projekt, który się ciągnie od chyba lat 15, i zobaczymy, czy uda się to zrealizować, bo mam teraz producentkę, która się zaparła i powiedziała, że ona ten film zrobi i koniec. I są jakieś tam przymiarki do kolejnej produkcji, to będzie rzecz jedną nogą, jakby tutaj obecna w, na Lubelszczyźnie, bo nie w Lublinie. I to będzie znowu biograficzny film, tylko że znowu nie mam, nie mam bohatera, no jest trochę rzeczy, które można pokazać. I to będzie o rzeźbiarzu o Auguście Zamojskim, który się urodził w Jabłoniu, niedaleko Parczewa, Włodawy. No, oby, oby to się udało i oby się udało tak dobrze, jak w przypadku tego filmu. I no, będzie to zupełnie to, inny film. Żeby łatwiej tak. było też no, współpracować z bohaterem i żeby mniej było tych problemów, które zawsze mm. jednak są, ale żeby było to prostsze. No, z finansami pewnie jak zwykle będzie <śmiech> kiepsko, to się nigdy nie zmienia, a jak już to na gorsze. Także ja, jak zwykle, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będą kolejne. I za ten film również dziękuję, bo mimo iż skończyłem teatrologię filmu z nazwą, tu u nas. To jestem mm -hmm. bardziej na film nastawiony i aż takiej dużej wiedzy nie miałem na temat pana Leszka Mądzika. A z tego filmu wyciągnąłem bardzo dużo i czuję się doedukowany. I mam nadzieję, że to też było celem, celem no tego tak. filmu. To się cieszę i że mam nadzieję, że już nie będzie woły o tym, że jest teatr imienia Leszka Mądzika. Dobry. Także jeszcze raz Dobry. bardzo dziękuję. Dziękuję. Świat rozmówczyni zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski.